9 minut po godzinie 20. Jerzy Zawartka, witam Państwa. Pora na magazyn reporterów, studia reportażu i dokumentu. Spotykamy się jak w każdy wtorek o tej porze. Numer naszego telefonu też niezmiennie ten sam: 022 645 2266 022 645 2266, a myślę sobie, że tych telefonów będzie dzisiaj sporo, bo i temat jest, jak sądzę, mocno intrygujący. Proszę Państwa, w Polsce istnieje coraz większa grupa emerytów i rencistów, którzy biorą po kilku kilkanaście kredytów. Każdy, by spłacić poprzedni. W ten sposób do końca 2008 roku na sumę 7 miliardów złotych zadłużyło się 70 tysięcy osób. No i pytanie jest bardzo proste. Dlaczego tak łatwo dawano kredyty emerytom, rencistom? Co z tym zrobić? Czy grożą masowe eksmisje, w windykacje? Dlaczego nie wszystkie banki negocjują inne warunki spłaty? 022 645 2266, a teraz będzie reportaż. Zapętleni. Reportaż Hanny Bogoryi-Zakrzewskiej. To, to są wszystkie raty do płacenia, wszystkie umowy. Edward Emeryt. Ma na utrzymaniu żonę i do spłacenia 9 kredytów. Tylko w każdej kopercie jest inny bank. Tak, tak się zadłużyłem. O, raty od syna, to, to, to wszystko popisane. To, to są za, za dzieci, to płacimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. A ten dziewiąty za szwagierkę, na, na szwagierki nazwisko. Irena, Irena chodź, no bo żona płaci wszystkie te raty Ja jak, jak przyniosę pieniążki, to ona leci na pocztę i płaci Chodź, chodź, po ile my płacimy raty? Na przykład Eurobanku, po, po ile? Po 600? 630 630 Potem tu jest To tu jest spadający raty te Getting Bank, tu są dwa 482 i 1419. Tu 600, tu 600 To można jest... To tu jest ponad 3000 zł do płacenia a jaką pan ma emeryturę? 2005 zł. Ja byłem tak niepłacalny, że ja po prostu z Lublina, z banku ja dostawałem y, nagrody, że, że jestem taki solidny w spłacie kredytu. Ja dostałem zegarek na rękę raz, a drugi raz radejko małem w nagrodę że najlepszym jestem kredytobiorcą. A oni nie wiedzieli, że ja w następnych bankach już, już wiszę, tak. Bo ja, ja byłem tam żerantem u dzieci na tych, na tych kredytach. I do mnie przychodziły pisma z banku. Zora mówi, to weźmiemy mniejszy kredyt taki, żeby spłacić ten kredyt. I tak, żeśmy brali, i tak, żeśmy dobierali. Żeby kredyt spłacić, to ja brałem następny kredyt z innego banku, żeby spłacić to i jeszcze dwie raty z innych kredytów. Ale to już... Koło błędne to było. To było błędne koło i dlatego jestem dzisiaj całkowicie zrujnowany. A to są te, te wezwania ze sądu już, że komornika przysyłają. Jeżeli mi zapłacę te 2,5 tysiąca, to komornik mi zabiera 25% moich zarobków. Jak oni mi na moją emeryturę 25% weźmie, to ponad 500 zł, no to ja resztę banków dopiero jestem klapa. Już nie, nie będę nawet, nawet na dwa banki płacił. Następny kredyt muszę brać, no bo jak już za dwa dni komornik przyjdzie, weźmie mi 25% z, mo z moich dwóch tysięcy. Mam jakieś wyjście? Jak komornik to weźmie, to, to ja już sznura i na góra. Moja wina, że po co się tak zadłużałem? I, i każdy bank, z którym rozmawiam że nie stać mnie na tyle to mi mówią a czy my za pana nie braliśmy pan brał kredyt bo ja w umowie fałszowałem, że, że ja nie mam długów banki niektóre nie sprawdzały to były w błędzie że nie sprawdzały mnie, bo nie powinni dostać tego kredytu a ja pisałem, że ja nie mam żadnych zadłużeń w innych bankach nie? no właśnie, no, ale co teraz robić powiesić się nic więcej Coraz więcej takich osób, które tutaj do nas docierają, ma różne formy zadłużeń, w tym między innymi zadłużenia w polskich bankach. Beata Mirska, prezes Stowarzyszenia Damy Radę. Jednym z powodów jest to, że ludzie nie mieli pracy, brali kredyty, dopóki pracowali, udawało im się te kredyty spłacać. Później na przykład z powodu kryzysu przede wszystkim tracą tą pracę, kredyty zostają, a pensja w domu się nie pojawia. To jest taka jedna grupa. Druga grupa to są ludzie, którym banki udzielają kredytów nieomal na ładne oczy. Ogólnie dostępne kredyty do 5 tysięcy złotych, które oferują banki, tylko za okazaniem dowodu osobistego, powodują, że ludzie z bardzo niskimi dochodami się Gają potem kredyty. No i później się okazuje, że niestety ich budżet domowy w ogóle uniemożliwia spłatę tychże kredytów. Banki naliczają odsetki z czasem okazuje się, że takie osoby po prostu zadłużone są na kwoty niebotyczne, horrendalne i kwoty, których nigdy w życiu pewnie nie będą w stanie spłacić. W porównaniu z poprzednim rokiem... Krzysztof Jasiecki, Polska Akademia Nauk. To jest mniej więcej 70% wzrostu zadłużenia osób prywatnych z różnych źródeł, nie tylko bankowych. To są na przykład czynsze, niezapłacone rachunki telefoniczne. Większość z tych kwot to są drobne, bieżące świadczenia na rzecz różnych instytucji, z którymi wszyscy współpracujemy. Mam pytanie. Mamy dzisiaj do zaoferowania taką czarną kartę. Dostaje pan bon towarowy 20 zł, mhm. prawda? Na tą kartę normalnie zbiera się punkty też. Do tego ta karta może służyć jako karta taka płatnicza. A jak e, proszę pana, ma pan 51 dni na spłatę wszystkiego, czyli prawie dwa miesiące na spłatę mhm. naraz na przykład całej kwoty mhm. lub rozłożenie na 5 lub 10 lat, czyli taki darmowy kredyt, mhm. można powiedzieć. Jeśli ma pan teraz dowód osobisty na przykład przy sobie, mhm. ja zapraszam do punktu tutaj finansowego. Tam dziewczyny wyjaśnią, A jeśli bój, ma pan jakieś... Jak, Prawdę mówiąc, ja dokładnie nie zostałem Aha. jeszcze na ten temat przeszkolony. Proszę się zapytać, okay, o wszystkie zaraz. wątpliwości dziewczyny wy, wy rozwieją, dobra? Dobrze. Mogę się zająć jeszcze chwilkę, bo dzisiaj trafiłem parę takich dociekliwych klientów. Mhm. Mam takie pytanie, jeśli oni się pytają o oprocentowanie, to co im mówić? Że do 51... To bez żadnego A jak później? Jak mówią, że później? Staraj się nie mówić. W ogóle staramy się nie mówić. K karta kredytowa to w ogóle już nie używamy tego słowa, tak? Mhm. Karta płatnicza, karta, która ma jakiś limit dostępny, z którego można korzystać. Nie mówimy słowa kredyt, tak? Bo ludzie się bardzo boją kredytu. W tej chwili każdy supermarket oferuje swoje własne karty kredytowe, które są na zakup towarów. W danym sklepie można wybrać te pieniądze z bankomatu, można płacić tymi kartami w innych sklepach, aptekach, stacjach benzynowych, no wszędzie. Maria, samotna, ma czworo dzieci i 50 tysięcy długu. To są karty kredytowe, 12. To są karty pułapki, bo w, m, pierwsza zawsze przychodzi minimalna rata. Wydaje się jest nieduża, 110, 115, 90, 80, no w, różnie. I nagle no mówisz, no to ja wzięłam sobie 500 zł, zrobiłam zakupy, a przyszło mi do zapłaty 80 zł. No to nie jest tak dużo, no to idę, robię następne zakupy. No i koło się zamyka i nagle się okazuje, że na karcie już nie ma nic. Trzeba ją spłacać, ale wziąć już nie można. I jest jeszcze jedna mała pułapka na kartach kredytowych, że dzisiaj wpłacam... Oni to zaksięgują, następnego dnia już mogę wyjąć. Powiedzmy, wpłacamy 200 zł dzisiaj, a jutro mogę 180 czy 170 z tej karty wyjąć. I w ten sposób się obraca, dosłownie, obraca kartami. Z jednej wyjmuję, drugą spłaca. To są mm, moje teczki. Każdy z innego banku. To jest Śląski, Carrefour. Większość to są supermarkety. Oszą, Tesco. Wiecie, tego jest tyle, że... Lukas Bank... M-Bank. Wydawało się na początku, że to się da ogarnąć. No co tu 200, tu 100, tu 150, to się da ogarnąć. Ale w pewnym momencie już się nie dało ogarnąć, no i stąd mówię takie duże dwie teczki. Także oprócz kart kredytowych mam jeszcze dwa kredyty normalne. Pierwszy kredyt był wzięty, otwierałam działalność gospodarczą. To była odzież sprowadzana z Anglii. Później yy, chciałam, sądziłam, że to będzie łatwiej, jak ja wezmę jeszcze jeden kredyt i spłacę te karty, będzie kwita. Spłacę karty, sobie odłożę na bok. Więc wzięłam drugi kredyt, karty spłaciłam, ale później z powrotem je użyłam. Więc spłacam teraz i kredyt, i karty. około 50 tysięcy. No to naprawdę trzeba mieć kwadratową głowę, żeby to wszystko ogarnąć, żeby nie przychodziło monity, żeby nie ścigali komornicy, żeby nie wydzwaniali z banków. Więc ja już mam w pewien sposób opracowaną strategię, jak to robić, żeby uniknąć no, nieprzyjemności od strony banków. Nauczyłam się tego od mojej przyjaciółki, która mi kiedyś właśnie pokazała. I jak ja zobaczyłam jej ilość kart, mówię, Boże, jak ty sobie z tym radzisz? Ona mówi, no słuchaj, z jednej wyjmuję, na drugą wpłacam. I to była taka przelotna rozmowa przy kawie. Po jakimś czasie, gdy ja już miałam swoje dwie karty własną na konto osobiste, drugą firmową... Nagle banki zaczęły dzwonić, że chcą dać karty. No i sobie m, tak pomyślałam, że skoro ona daje radę, to ja też dam radę. Ona nawet miała mniejszy dochód niż ja. No i kiedyś, w momencie, kiedy mi przysłali następną kartę, zadzwoniłam do niej i mówiłam: Słuchaj, przyjedź do mnie, powiedz jak to się robi. No i przyjechała, usiadłyśmy przy kawce, no i wytłumaczyła mi, jak to zrobić, żeby to miało ręce i nogi, żeby żaden bank mnie nie ścigał i żeby te minimalne raty były spłacone. No i w ten sposób doszłam do takiej ilości kart. Rekordzistą u, u moich znajomych jest mój kolega, który ma 17 kart kredytowych, a dochód jego na rękę to jest 1000 zł miesięcznie. Banki w pewien sposób ponoszą winę za to, że mam tyle kart. Z tego dochodu 300 utrzymuję się ja i czwórka dzieci, 5 osób. więc już nie powinnam dostać tych kart. Banki stworzyły naszym klientom w ostatnim czasie bardzo dogodne warunki do tego, aby realizować... Ich marzenia, ich aspiracje życiowe. Przemysław Barbrich, rzecznik Związku Banków Polskich. Natomiast tylko i wyłącznie od nas, klientów banków, zależy właściwa ocena naszych zdolności kredytowych. Banki nie mogą ponosić winy w żaden sposób za to, że ktoś, kto nieuczciwie, na przykład w kontakcie z bankiem doprowadził do sytuacji takiej, że ma więcej kredytów niż wynikałoby to z jego zdolności kredytowej obliczonej na podstawie rzetelnie złożonych dokumentów. No, my weryfikujemy te dane, staramy się sprawdzać, natomiast no, nie jesteśmy w stanie z naszego życia jakby wyeliminować sytuacji takiej, że ktoś przychodzi w sposób świadomy. Wprowadza pracownika bankowego w błąd. Banki w tym sensie ponoszą winę, że gdyby były bardziej wstrzemięźliwe albo kładły większy nacisk na kryteria dostępu do pieniądza, to częściowo można by tego uniknąć. Ale podkreślam częściowo, ponieważ pojawiło się wiele nowych możliwości i ludzie z nich korzystają. W związku z tym nie wszystko da się kontrolować na tej zasadzie. Zadłużenie mam około 100 tysięcy złotych od 2004 roku. Edyta. Samotna. Ma pięcioro dzieci. Od czterech lat ukrywa się przed bankiem. To były kredyty gotówkowe, w tym jeden samochodowy. Kredyty gotówkowe brałam na otworzenie działalności gospodarczej, na jakieś tam wakacje, na takie przyjemności, na remont mieszkania. To miało być transport, transport ludzi. Kupiliśmy samochód dość duży, ale jak mówię, nie wypaliło. Samochód, rzecz, która się psuje. Samochód stoi po prostu. No i nie stać mi było na to, żeby właśnie spłacać kredyt, zadłużenia. Spłacałam z rok czasu, nie więcej. Nie kontaktuję się z bankiem. Adres y, jest nowy, bo tutaj mieszkam od niedawna, więc jeszcze po prostu nie doszli do mnie. Pracuję dorywczo, bez zarejestrowania. czym u ludzi. Z każdego zadłużenia, nawet najgorszego, rozmawiając z bankowcami, można spróbować wyjść. To najgorsze, co możemy zrobić, to unikać kontaktu z bankiem, i liczyć na sytuację taką, że pożyczone od banku pieniądze, że, że bank zapomni po prostu o pieniądzach, które komuś pożyczył. Kiedy pani zaczęła zaciągać te kredyty na spłatę rat tych dużych? No to w 2007 roku. Krystyna, wdowa. Do spłacenia ma 60 tysięcy długu. Za dwa lata po śmierci męża, wtedy zaczęły się kłopoty. Pieniążków zaczęło brakować. No było tak, że a to rower jakiś tam, czy wnukom, czy nawet sobie. Syn kiedyś tam kosiarkę chciał, żeby na działkę, żeby, prawda, było. No to to, to było do spłacenia. Nie, nie było problemu wtedy, żeby nie spłacić. No ale jak ja sobie spłaciłam, prawda, no to... Chętka była, żeby jeszcze sobie wziąć i no może jeszcze sobie coś załatwić. Nikt mi nie spytał się, czy ja spłacę, to czy nie spłacę. Chętnie kredyt dostałam, ponieważ pierwsze te, które były spłacone, no to nie było problemu i wtedy bank udzielił następnego kredytu. I w ten sposób to tak się ciągło. No zaczęły się kłopoty wtedy, jak już za dużo było. Za dużo już tego wszystkiego i ja już nie byłam zdolna do płacenia. I przekraczało to moje wynagrodzenie, które dostawałam z ZUS-u. I później, jak mi skonsolidowano kilka tych kredytów, bo mi tak się złożyło, że można było skonsolidować sobie, to suma raty wynosiła tysiąc i coś złotych. Moja emerytura wynosiła wtedy, znaczy renta wynosiła tysiąc 200 zł. Jak ja zapłaciłam ratę 1000, te 70 zł przykładowo, no to zostało się prawie nic na życie. No to z czegoś trzeba było. No. I wtedy znów następne. Ja od maja tego roku w ogóle nie płacę, bo no nie mam z czego zapłacić. Jak wysłuchałam telewizji, ogłosili kiedyś, że można zwracać się o upadłość. Dowiedziałam się, że mogę tutaj porady uzyskać w federacji tu konsumentów tutaj. No i pani mecenas to wszystko tam przepatrzyła, zobaczyła o co chodzi i jak. No i orzekła, że raczej nic z tego nie wyjdzie ponieważ nie jestem zdolna do zapłacenia 10 tysięcy złotych na koszty, które będą poniesione w czasie rozpatrywania tej swojej sprawy. Należałoby znowelizować na tyle ustawę o upadłości konsumenckiej, żeby ona się stała dostępna dla obywatela, który decyduje się, może ma prawo zdecydowania się raz w życiu na taki krok, żeby tą upadłość ogłosić, Proszę pamiętać o tym, że jeżeli mam firmę, ogłaszam taką upadłość, ja mam mniejsze obwarowania wynikające z tych zaświadczeń, które mam donieść, niż nakłada na przeciętnego, zwykłego Kowalskiego ustawa o upadłości konsumenckiej, czyli uprościć ją, po prostu uprościć, skierować do szerszej rzeszy obywateli, również do tych obywateli, którzy mają na przykład wzięte kredyty jeszcze tam sprzed paru lat, tak, którym bank udzielił tych beznadziejnych kredytów i może trochę pociągać do odpowiedzialności banki, które tak bezmyślnie, nie te kredyty tym zwykłym Kowalskim w tym kraju przyznają, bo jeżeli bank osobie, która nie posiada zdolności kredytowej, jeden, drugi, trzeci, czwarty przyznaje kredyt, to chyba tutaj też coś fankuje. Ja mam nadzieję, że banki, które funkcjonują na polskim rynku, pójdą po rozum do głowy i zaczną przeznaczać na przykład pieniądze nie tylko na takie cele jak mecz piłkarski czy widowiska artystyczne, która pozwala na zaistnij ich tam reklam, ale również na to, żeby uczyć to społeczeństwo poprawnego używania swoich pieniędzy. Powinny one być obowiązkowe dla klientów pomocy społecznej na pewno, czyli kursów z gospodarowania własnym budżetem. Dostajemy Mam pieniądze, mam małe pieniądze. Muszę się nauczyć żyć z tych pieniędzy. Nie mogę kalkulować, robić zakupów przewyższających znacznie wartość moich dochodów. Nie wiem. Nie ja nie mam pojęcia, jak to będzie, co ja mam zrobić i w ogóle. No na pewno komornik przyjdzie. A dzieci nie mogą Pani pomóc? W ogóle córka jest... Nie rozmawia ze mną i w ogóle. A z synem mieszkam, no tam razem z synem, to musi się chyba odezwać i w ogóle, prawda? Porozmawiać, jak coś potrzeba, to... Już nie liczę na nich. Ja, oni liczyli na mnie, ale ja na nich nie liczę. Absolutnie, na dzieci już nie liczę, bo oni też nie mają. Jakby ktoś za mnie to wpłacił, jakaś firma, żeby, żeby się zgodziła, to ja, ja absolutnie przysięgam, że na, na pewno by się nie zawiódł ten ktoś, kto, mi, kto by mi pomógł spłacić tego właśnie tego zadłużenia, co tu mam na stole. Ja już tracę głowę. Ja już nie wiem, co ja mówię, niekiedy są takie chwile załamania. Człowiek się załamie, że no, jest... człowiek nie, ch nie chciał, a wszedł w takie bagno. No. Nie chcę ratować rodzinę. To jest tatuś, dobro, do, dobroduszny tatuś, który chciał dzieci ratować i sam się teraz wkopał, że. I dzieci dalej mają dług. No ale, no a co mam zrobić teraz? Co mam zrobić teraz? W reportażu padła wcześniej odpowiedź na to pytanie. Cudzysłów stawiam: Powiesić się. Nic tylko wziąć sznury i się powiesić, tak mówił jeden z bohaterów tego reportażu. Oczywiście to nie jest sposób, ale. No ale przykra rzeczywistość. To był reportaż zapętleni Hanny Bogoryi-Zakrzewskiej. Przypomnę, to magazyn reporterów, studia reportażu i dokumentu. Numer naszego telefonu 022 645 22 66 022 645 22 66 SMSy 70 11 70 011 i jeszcze adres mailowy reportaz Moi no goście w studiu pani Grażyna Rokicka, prezes Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Dobry wieczór. Dobrze. Wieczór. Mecenas Jerzy ze Związku Banków Polskich. Dobry wieczór. Nie obrazi się pani, jak zacznę od pana mecenasa. Panie mecenasie, czy to jest taka tykająca bomba? To, o czym słyszeliśmy przed chwilą, bo ja wyczytałem takie zdanie, znalazłem sobie taki, taką oto informację, że jeżeli tak dalej pójdzie i nie znajdzie się szybkie rozwiązanie, mówimy o tej grupie która, ludzi, która była bohaterami tego reportażu, to pod koniec roku będzie 12 miliardów złotych długu. Czy to jest bomba z opóźnionym zapłonem? Cała Myślę, że nie, jako że ten stan został już zdiagnozowany wiele miesięcy temu i w tej chwili to w zasadzie możemy mówić o pewnej końcówce. Oczywiście tego, tego rodzaju przypadki dalej będą się jeszcze pojawiały, niemniej jednak są to Sytuacje spowodowane zaciągnięciem kredytów już dużo, dużo wcześniej. Te osoby nie mogą liczyć na pewno na uzyskanie nowych kredytów. To jest miraż, że mogą wziąć, dostać drugą, kolejną, dziesiątą, piętnastą kartę. No nie jest miraż, słyszał Pan w tym reportażu. Mam 17 kart kredytowych, mówi. No tak, to mirasz, tak niestety było w czasie koniunktury, nie tylko banki, ale instytucje finansowe, także duże sieci handlowe, jak wiemy, również mm. oferowały karty kredytowe, karty w płatnicze. Teraz jak Pan słyszał, nie wolno mówić słowa kredyt. Ale dzisiaj sytuacja wygląda zupełnie inaczej, tylko e, proszę Państwa, musimy zadać sobie kilka pytań. Co się stało z tymi pieniędzmi, które zostały udzielone w formie, czy to kredytu, czy w formie kredytu w karcie kredytowej? One zostały na coś przeznaczone. No na dzieci, dostały, dzieci dostały. Dzieci no dostały, mówią emeryci. To gdzieś. nie jest tak... Pytanie teraz jest drugie. No kto tutaj jest pokrzywdzony? No chyba ci, którzy te pieniądze wydali. Czyli, no nie, nie, nie, Ja myślę, że pytanie musimy inne zadać. Bo oni zadać. ponieśli stratę. Natomiast, to zadamy za chwilę, czeka pan Natomiast Stanisław. ci, którzy nie płacą, to oni skorzystali. To jest ważne. Pani prezes, za chwilę. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór panom. Mhm, Bardzo miło, wieczór. ale ja mam taką jedną propozycję. Żebyśmy się wrócili w przypadku tych państwa o 50 lat do szkoły bo my nie mamy szkoły, która nas przygotowuje do życia. My dostajemy takie ulotki, tam z równych skoków, nieskoków i tam jest rzetelnie napisane, że tyle, lat, tyle rad i tyle trzeba oddać, wystarczy wziąć kalkulator i się dowiedzieć, że za 8 lat, za wzięty kredyt na 8 lat trzeba oddać dwa razy tyle niż się wzięło. A ludzie tej świadomości nie mają. Mamy podobno jakiś tam boom edukacyjny, podobno mamy bardzo dużo ludzi z wyższym Czyli wyższym brak edukacji cenie. po prostu. Brak po prostu mhm. edukacji i wychowania do życia normalnego. Myśmy się wychowali, proszę Pana, w czasach, kiedy kredytu nie było, a jak się go przypadkiem dostało, to był prezent od, od państwa, bo tam jak, jakaś inflacja leciała, były symboliczne odsetki ja nie, nie, no jest... wie pan, kredyt zawsze trzeba było spłacić, ja nie, tylko warunki spłacić, były troszkę ale inne. Pan, ale, ale były naprawdę symboliczne odsetki, bo leciała uh -huh. inflacja, ja pamiętam, wziąłem pożyczkę dla młodych małej i spłacałem, proszę pana równowartość, powiedzmy, w przeliczeniu pięciu półlitrówek, a za trzy lata spłacałem jedną litrówkę, wie pan, tak to wyglądało. Nie przeliczajmy życia Nie na półlitrówkę. <laughs> bardzo miło proszę. Bardzo panu... miło mhm. proszę, Bardzo proszę, do szkoły, Edukacji więcej. nauczyć liczenia procentu, mhm. proszę pana, z którego ja kiedyś w czwartej klasie korepetycję kolegom, synom, synom sklepikarzy dawałem. I bardzo miło będzie, jak będziemy mieli nauczycieli rzetelnych i nie będziemy w końcu wyrzucać pieniędzy na edukację. Bardzo panu... Edukacja to jest wyrzucanie naszych publicznych Bardzo, bardzo panu dziękuję. Bardzo Dobrze, panu dziękuję. Jeszcze pan Jaromir i wracamy do rozmowy w studiu. Słuchamy pana. Dobry wieczór. E, proszę pana, no przy okazji tej audycji przypomniałem sobie niedawną dyskusję o tak zwanej dyskalkuli. Pamięta pan, co to jest? Nie. Nie, nie, nie słyszałem no... tej dyskusji, powiem Aha, tam. to była dyskusja mianowicie taka, że rodzice próbują załatwić dzieciom jakieś zaświadczenia, że cierpią na dyskalkulię, czyli uh -huh. jakby problemy z matematycznym myśleniem. A to po to, żeby im ułatwić przejście przez szkołę, matematykę i tak dalej. I te problemy mają ci, którzy biorą te kredyty? Chcę I, nie, powiedzieć. ja podejrzewam, tu ktoś mój, mój, mój przedmówca akurat nie mówił, że wymagana jest jakaś, jakaś edukacja, edukacja, ta podstawowa. No a w tej chwili szanowni rodzice chcą dzieciom przychylić nieba. Będą powodować, że te dzieci będą się jeszcze mniej orientować, w takich podstawowych sprawach. No i w związku z tym będzie rosło po prostu grupa osób, która kompletnie nie będzie się orientowała w podstawowym... Panie Romirze, a ma Pan jakiś pomysł, jak z tego wyjść, jak z tym skończyć? Bo my się tu wszyscy zastanawiamy i powiem Panu szczerze, że ręce rozkładamy trochę. No nie, pomysłu to ja prawdę mówiąc nie mam, ale znam znacznie gorsze mhm. sprawy, jest dotyczące dużych na przykład instytucji, takich jak spółdzielnie, gdzie banki po prostu też ponoszą odpowiedzialność, bo dają kredyty na podstawie de facto fałszowanych sprawozdań finansowych, no więc to, to jest już znacznie poważniejsza sprawa, no jak, jak to rozwiązać, to ja wam tylko uświadamia społeczeństwu, natomiast dobrze, że właśnie jest, był ten reportaż, ta audycja, może nie, niektórym otworzy oczy, pan, mnie się nie mnie mieści w głowie, żeby mieć 17 kart miesięcznych przychód, czy zarobki 1100 zł, no to przecież trzeba być chorym. No. Bardzo panu dziękuję. Wracamy do rozmowy w studiu 022 645 2266. A swoją drogą 17 kart, słuchajcie państwo, ładny portfel, nie? Taki wypchany kartami. I z jednej przelewamy na drugie, z drugą na trzecią. Z drugiej na trzecią. Pani Grażyna Rokicka, prezes Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Przerwałem pani, pani mówi, że źle postawione pytanie było, tak? Że, no tak, bo... Co się dzieje z tymi pieniędzmi? ja myślę, że, że nikt z nas nie ma wątpliwości, że. Wina, jeśli, jeśli tak można Aha. powiedzieć, że cała ta sytuacja została spowodowana przez obie strony. No, przykro mi to mówić, ale przez obie strony. No, konsumenci yy, w sposób mało odpowiedzialny. My z zasady, jak dają, to trzeba brać. Yy, tak, kupowali kredyty. No, w Polski jest niedobry, bo mówimy: bierzemy kredyt, dostaliśmy kredyt, my go kupujemy. Więc tutaj semantyka niestety mhm. powoduje pewne, pew, pewne zamieszanie w sposobie myślenia o kredytach. Powiedziałbym przewietrzanie ale, portfeli No dobrze. Semantyka. Więc, więc mamy, mamy zupełną jasność, że i konsumenci tutaj zawinili, ale i pożyczkodawcy, kredytodawcy zawinili, bo w sytuacji, kiedy profesjonalista zderza się na rynku z, z nieprofesjonalistą, z konsumentem, mhm. no to zwyczajnie i po prostu jedna strona ma większą wiedzę i większe możliwości niż druga. I jeżeli ja słyszę, że nie sprawdzamy zdolności kredytowej, kredyt na dowód, to bardzo przepraszam. Do 5 Odpowiedzialność, chyba tam było mhm. Odpowiedzialność po stronie profesjonalisty jest duża. Natomiast wróćmy do pytania zasadniczego. Pytanie zasadnicze jest takie, co w tej sytuacji zrobić? Dokładnie tak i skoro, chciałem do tego wrócić. Ten... Skoro mamy jasność, że obie strony zawiniły, ja nie mówię, żeby nie spłacać kredytów. Przepraszam ale... pani prezes, skoro mamy jasność, że obie strony zawiniły, tak mówi pani, to zapytajmy pana hmm. z banków, ze związku banku, panie mecenasie, tak? No ale tak? Że wina po obu stronach, bo chce oddać głos? Nie, to przecież klasyczne Tak, myślałem, tak, kredytu, myślałem że to są odpowie. przecież przestępstwa. Nie tak, inaczej myślałem. to trzeba kwalifikować. Że jeżeli ktoś fałszywie oświadcza, że nie ma kredytów nigdzie hmm. indziej, poza tym, który chce zaciągnąć, to oszukuje. Jest oszustwem. No ale czy ta pani w okienku w banku powinna patrzeć na pie, w piękne oczy i mówić, a dowód 5 tysięcy to wystarczy? No to wie pan, to się tak chyba dzieje, skoro... Nie do końca tak. W, w sektorze bankowym są dosyć y, y, wydajne systemy które pozwalają na weryfikowanie tego typu oświadczeń, ale do tej pory przynajmniej były one o tyle niedoskonałe, że ograniczały się do, do sprawdzenia, czy ten kredyt czy ten kredyt obieca spłaca swoje kredytu, kredyty. Czyli jedynie informacja negatywna bądź pozytywna. No niestety, jeżeli ktoś zaciągał kredyt po to, żeby spłacić drugi kredyt, to w przypadku tych niskokwotowych było, było trudne do wykrycia. Dzisiaj już to nie jest możliwe. Te, jeszcze raz powtarzam, te osoby już nie dostaną kredytu. Co zrobić wobec tego? Pani, pani prezes zadała to pytanie. Myślę, że teraz warto się nad tym zastanowić. Co zrobić z tą sytuacją, w tej sytuacji? Znaczy, ja będę się upierała przy tym, że mając do dyspozycji takie struktury jak Biuro Informacji Kredytowej, jak Biura Informacji Gospodarczej, sprawdzenie y, przez profesjonalistę. Y, Ale pani prezes, nie jest... boksujcie się państwo, bo to nie o to chodzi. Powiedzmy ludziom, tym, którzy się tak. znaleźli w takiej jeżeli sytuacji, mamy sytuację, zrobić? że obie strony powinny być zainteresowane tym, żeby znaleźć y, rozwiązanie ugodowe. I jeżeli słyszymy w reportażu, że y, no bank nie chce się ze mną układać, no to bank podwójnie straci, prawda? No bo prawdopodobnie nie dostanie nic, bo pewnie tam nie ma co y, mhm. licytować. Zresztą bank powinien... Y, Dążyć do polubownego załatwienia sprawy, chociażby y, stosując się do kodeksu dobrych praktyk. No który ale wie pani, Związek ale Banków jest jakaś Polski ściana przyjął. w tym wszystkim, jakaś granica. No, w, nie, oczywiście, że, tak że jest granica bez no, końca ale, tego nie można robić. Ale, ale kwestia dogadania się jest kwestią absolutnie zasadniczą. Można zmniejszyć raty, można je rozłożyć, można zaproponować rozwiązania, które w danej sytuacji, no bo nie można rozwiązań uniwersalnych tutaj proponować, będą właściwe. Y, taką propozycję składają firmy windykacyjne obecnie. Jeżeli odpowiednio wcześnie człowiek, konsument mówi, dobrze, chcę coś z tym zrobić. Yy, tutaj apel do tych, którzy jeszcze nie mają pętli na szyi. Jeżeli macie od Państwo pierwszy pętla, problem, pa? y -y -y. No, no. od razu komunikujcie się ze swoim bankiem, ze swoim kredytodawcą i sygnalizujcie ten problem. Nie czekajcie na komornika, na firmę windykacyjną, bo potem będzie gorzej. Od kiedy się ta pętla zaczyna, Pani zdaniem? Od no, trzeciej to... karty, od drugiego kredytu? Ja myślę, że ona, się, że ona się w zależności od danej sytuacji zaczyna. To trudno powiedzieć. Każdy z nas ma inne dochody, każdy z nas ma inną percepcję tego, co mu jest potrzebne. Ale ciągle nam się chwili. wydaje, że jak weźmiemy następny kredyt i spłacimy tamten, to jakoś to się wyrówna. Ja myślę, że już coraz mniej osób w ten sposób rozumuje, że paradoksalnie ten kryzys, mhm. o którym mówimy od roku, przyczynił się do tego, że konsumenci zaczęli bardziej racjonalnie podchodzić do swoich finansów, do gospodarowania nimi. Z naszych badań wynika, w zeszłym roku 12% ludzi przyznawało się do tego, że ma problemy ze spłatą zadłużenia. Teraz były robione badania... 12% dorosłych Polaków? 12% z tych, którzy z mają tych, którzy kredyty. Mają kredy. mhm. Mhm, kredyty bądź pożyczki. Obecnie jest 26% takich osób, które się przyznają. Ja nie, nie wiem, czy to Faktycznie wzrosła liczba tych osób, czy to jest trochę tak, że y, bardziej wypada teraz mówić o tym, że y, mamy długi. Y, rok temu jeszcze było wstyd się przyznawać do tego. I mm. Także paradoksalnie, Przepraszam za to moje, ale tak... paradoksalnie ten kryzys y, spowodował, no myślę, trochę bardziej racjonalne myślenie. 22 645, 22 66, 22 645, 22 66, to jest numer naszego telefonu. Ciekawy jesteśmy państwa zdania na ten temat. Już za chwilę, za kilka minut kolejne telefony, ale wróćmy do pana mecenasa Sojerzego banki ze, ze Związku Banków Polskich. Panie mecenasie, a co po stronie banków można zrobić, poradzić takim ludziom? Proszę państwa... A tak bardzo konkretnie niech pan... Zwracanie to długów to jest kwestia uczciwości i przyzwoitości. Bank na pewno nie będzie układał się z oszustami. To jest niemożliwe. Jako, że to byłoby najgrywanie się z ludzi uczciwych, z tych emerytów, z tych rencistów, którzy swój mały grosz niosą co miesiąc ale i spłacają drobne, i rad, drobne ale płatności. Ale raz mówisz, kłopoty i trzeba z tego wyjść. No to biorą to mają to rodzinę. To, oszust, to ci, to oszust, którzy oszust. skorzystali to z tych kredytów zaciągniętych dla nich, niech oni spłacają. Ci młodzi ludzie, ci, którzy, z, którzy, dla których te pieniążki były przeznaczone. No nie słyszał pan w tym nie ma, nie ma ze mną nie kontaktuje, czy córka, syn nie chce rozmawiać, no to panie pan. Panie no. redaktorze, to pan chce zapłacić te długi? Bo powiedzmy sobie, co to znaczy bank, jeżeli bank by darował te długi, to znaczy, że ktoś inny dostanie, ten, kto wniósł depozyty mm -hmm. do tego banku, dostanie mniejsze oprocentowanie. Bo to my się wszyscy wtedy musimy złożyć na tych cwaniaków, którzy sobie zrobili, doskona mają doskonały pomysł na życie. Wyłudzanie kredytów, to jest pomysł Dobrze, na życie. Ta pani, pani, która to mówiła, ona z wielką swadą mówiła, jak ona sobie doskonale radzi w sektorze bankowym, bo ona ma kilkanaście kart, ona wie, jak dalej brać pieniądze nieodpowiedzialnie za takim kimś stoi emeryt i nie radzi sobie Panie to, jest mecy, zupełnie, naszej, to, to, co, to jest zupełnie inna sytuacja pan, dobrze, ma 3-4 kredyty, co pan mu może to poradzić to jest zupełnie inna, inna sytuacja dla ludzi, którzy w, w, z powodów losowych z powodu choroby, z powodu utraty pracy Znaleźli no, się w trudnej sytuacji. Z powodu, absolutnie panie, tak. Panie absolutnie tak. No, Mamy tutaj wielkie doświadczenie. Zapłać, no. Oczywiście każdy przypadek jest inny, jest indywidualnie badany, ale taka osoba może liczyć na restrukturyzację zadłużenia, na rozłożenie, na e, bardziej e, e, raty możliwe do spłacenia, na obniżenie oprocentowania. Może liczyć, ale pod warunkiem, że będzie rzetelna, że będzie uczciwa, że nie będzie próbowała oszukać banku. I co, i wy jesteście w stanie to sprawdzić, panie mecenasie? Znaczy tak. banki są w stanie, przepraszam, wy, banki są w stanie to sprawdzić? Tak, absolutnie tak. Pani wierzy, słucha pani tego, co mówi pan mecenas? Pani znaczy, Tutaj jest tyle tematów, że ja po prostu nie wiem, <śmiech> nie. Ja nie wiem, o co ja bym, słuchajcie, bo, bo możemy oczywiście jeszcze no. dwa dni rozmawiać i do tak. niczego nie dojdziemy. Ja bym chciał naprawdę, żebyśmy powiedzieli y ludziom, którzy tego słuchają i mają takie problemy. Po pierwsze, y kolejna semantyczna sprawa. Doradca w banku. Y Kto nam doradza? Doradza nam ten, kto Doradza. chce nam sprzedać jak najwięcej, tak? To nie jest neutralny, niezależny doradca, więc nie traktujmy w ten sposób osób, które pracują w instytucjach. Z całym szacunkiem dla pani. Ale co z tego wynika, co pani To z w tej tego wynika, mówi? że. Bo wracam do tego tematu edukacji poruszonego przez mhm. słuchacza. Y i wcześniej w reportażu też był ten wątek, że to oni powinni nas, czyli banki powinny nas edukować. Zamiast kupować no więc... kolejne kluby piłkarskie, chyba tak, tak, tak to było. No więc jakoś... ja tutaj jestem sceptyczna, wydaje mi się, że ta edukacja konsumencka, również edukacja finansowa powinna być jednak po stronie instytucji państwowych, to powinno być w szkole, to powinno być robione przez organizacje pozarządowe, przez jednostki, które są niezależne. Druga sprawa, mówiliśmy o y, zgłaszaniu y, jak najszybciej tych problemów, które mamy. Bo proszę państwa, bo sytuacja jest taka, że przecież za monity Monity dodatkowo podrażają, podnoszą wysokość zadłużenia. Za każdy monit, za każdy telefon z banku mhm. my dodatkowo płacimy. Pani prezes, czuję się po części wyedukowany, ale dalej panią pytam, co ci ludzie mają robić? Okay. Jeżeli podejrzewamy, że w jakimś momencie bank zachował się niewłaściwie mhm. i jesteśmy w stanie wykazać, że wykonuje umowę nienależycie, na przykład nie chce się z nami dogadywać, możemy y, zwrócić się do arbitra bankowego, który przy Związku Banków Polskich... Y, I on nam pomoże? Ja, jeżeli jesteśmy w stanie wykazać, że bank nie należy się zachować. Można zadzwonić do y, infolinii konsumenckiej Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Ja nie mówię, że rozwiążemy przez telefon... Pod warunkiem, że powie się prawdę, całą prawdę i tylko prawdę, tak? Pod warunkiem, że się jest uczciwym. No osoba, która wyłodziła kredyty, która tak naprawdę funkcjonuje w oparciu o oszustwo, omówienie nieprawdy nie może liczyć na żadną pomoc chyba, że na pomoc samej siebie bądź swojej rodziny 20, i, i to jest uczciwe 22 jest uczciwe. 645 22 66 słuchają państwo magazynu, reporterów, studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia Jedynka Polskie Radio Pan Andrzej, dobry wieczór o, dobry wieczór. Jesteśmy A, na antenie. Tak, dobry wieczór Państwu. Ja w sprawie, te, znaczy w sprawie tej całej dyskusji, to ja bym powiedział tak. Jeżeli ktoś chce wziąć kredyt, dostaje do podpisania całą formę, która jest skonstruowana takim językiem prawniczym, że naprawdę trzeba się nieźle orientować w tym wszystkim, żeby, żeby wiedzieć, na jakich zasadach ten kredyt się bierze. Druga rzecz jest taka, jeżeli ktoś naprawdę ma nóż na gardle i dochodzi do wniosku, że jeszcze chcę wziąć kredyt, żeby z tego wyjść. Banki mają, powinny mieć, mają taką możliwość, żeby przyniósł ze swojego. Jeżeli nie, mają, jeżeli nie mają, komunikacji między sobą, to trzeba przynieść, poprosić o dochody, gdzie się pracuje, jakie są twoje możliwości zarobkowe, a dopiero potem udzielić kredytu. No ale tak się, tak to się odbywa w większości przypadków, proszę pana. No, przepraszam, ale jeżeli w większości przypadków, to ja to nie ja myślę, wszystko. że.. Właśnie, nie, nie we wszystkich, bo jeżeli ktoś przyniesie swoje dochody i wyciąg z ostatnich trzech miesięcy ze swojego konta bankowego, żeby przedstawić w miejscu, gdzie chce wziąć kredyt, to oni tam wiedzą wszystko, jak te dochody są wydawane mhm. i czy jemu wystarcza, czy jemu brakuje. Jasne, bardzo panu dziękuję. Pani prezes? No właśnie, pan poruszył ważny temat, czyli, czyli kwestie umowy. My tutaj w międzyczasie z panem mecensem dyskutowaliśmy, wiemy wszyscy, że konsumenci niechętnie czytają umowy, zwłaszcza te napisane trudnym językiem, a do takich zaliczają się umowy kredytowe. Trzy strony małymi literkami. No, żeby trzy. Natomiast ja tutaj mam, tu mam rozwiązanie sprawdzać, czy umowa ma certyfikat Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Każda musi mieć? Nie, każda musi Mieć. natomiast... A skąd mam wiedzieć, że ta akurat jeżeli, musi, a to nie musi? Nie, żadna nie musi. To Ale jest jeżeli dobrowolne. Ma, to powinien... jeżeli, jeżeli, tak, jeżeli bank da nam do zaopiniowania uh -huh. swoje umowy, my sprawdzamy ich zgodność z prawem konsumenckim i z szeroko rozumianym interesem konsumentów. Jeżeli konsumenci będą się upominali o taki certyfikat, to być może banki będą chciały uh -huh. przedstawiać nam te umowy do certyfikacji. I jeszcze pan Jacek, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja mam e, właściwie pytanie do pana przedstawiciela banków. E, słyszałem, nie jestem, że tak powiem, znawcą, ale obiło mi się o uszy taka historia, że banki, e, co robią banki z kredytami, które są nie do wyegzekwowania? Wiem, słyszałem, lub się domyślam, a raczej jestem pewny, że sprzedają firmom wierzy, firmom, firmom indykacyjnym. E, windykacyjnym za śmiesznie małe małe procenty. Czasami co bywa nawet 10% wartości długu podstawowego. I wtedy bank jest w stanie stracić tą kwotę. Mm -hmm. no, a tutaj egzekwuje, egzekwuje, egzekwuje, dochodzi do jakichś tam absurdów. Eee... No to zapytajmy. Gdy, gdyby, mm -hmm. gdyby pan mógłby tłumaczyć bankie, bo... No, słucham. Mecenas Jerzy Bańka ze Związku Banków Polskich. To prawda, panie mecenasie? Być może są też i takie przypadki, kiedy... Na pewno są. Kiedy bank po wieloletniej windykacji nieskutecznej woli odzyskać chociażby 10% za małe, pieniądze, nic, za małe pieniądze ale to tak wcale nie, nie ma żadnego wpływu na postrzeganie banku jako tej instytucji, która będzie rozdawała pieniądze tym, którzy w sposób nieuczciwy zachowują się w stosunku do banku nie widzę tutaj żadnego związku mm -hmm bo to uczyłoby przede wszystkim nieodpowiedzialności. Jeszcze raz zwracam uwagę na to, że są miliony ludzi w Polsce, którzy uczciwie, rzetelnie wywiązują się ze swoich zobowiązań i to nie tylko wobec banku, wobec spółdzielni mieszkaniowej, wobec zakładu energetycznego, tym osobom wychowany może w innej rodzinie, w innej atmosferze, ale w tych samych polskich szkołach. Nigdy nie przyszło do głowy nawet, żeby być, żeby nie spłacać swoich długów. Ale są ludzie, ta, ci tutaj część przynajmniej tych mhm. osób z tego reportażu, którzy sobie z tego zrobili sposób na udane życie. I Panie te mecenasie. osoby nie, do, nie mogą liczyć Pani, na żadne wsparcie. Pani prezes, ja tylko chcę jedną rzecz zapytać. Panie mecenasie, jeśli tak jest, jak pan mówi, ja tego nie neguję, to co będzie z tymi 12 miliardami złotych? Tak, o, tak się to zgubi nagle? No, niestety, to, to narasta. No, wie wam, to jeżeli nie... te środki nie będą zyskane drogą egzekucyjną, mm -hmm. drogą windykacyjną, no. to niestety będą to straty tych banków, które właśnie nierozważnie wypłaciły te kredyty. I one poniosą tutaj swoistą karę. Ale pan wie, co pan teraz mówi, słuchaczom? Wiem, ale. Nie ja przejmujcie ja... się, bo to i tak się tak skończy, panie nie, mecenasie. Nie, nie, tak to no. się no. łatwo nie skończy. No, bo windykacje to... można prowadzić naprawdę wiele, wiele lat. Do pewnego momentu. Wiele lat. Potem nie ma z czego windykować. Dopóty, dopóki człowiek żyje, można ją Uu, prowadzić. Pani prezes? Nie, no jest zgoda, że, że, że nie należy y, darować długów ludziom nieuczciwym. To w ogóle nie ma, ma kontrowersji. I tego nikt nie kwestionuje. Tego nikt nie kwestionuje. Natomiast y, większość dłużników, których mamy obecnie w Polsce, a zwłaszcza emerytów i to są osoby, które mają relatywnie nieduże kwoty zadłużenia. No, nie mówię o tych przykładach z, z naszego reportażu. Ale one są potem coraz większe. Ale one po prostu się y, y, powiększają i, i stąd ta pęta. Dlatego to, co pan mecenas powiedział, że skoro się opłaca po jakimś czasie sprzedać firmie windykacyjnej poniżej, y, poniżej kosztów dług, to może lepiej wcześniej dogadać nie, się... Nie, ale pan mecenas się powiedzieć, że to jest ostatnio deska ratunku. To już to się lepiej, chwytają, nie, rozumiem, no, może lepiej wcześniej tak, tak, dogadać no. się ze zdłużnikiem i i stracić mniej. Coś, pa coś państwu przeczytam, smsa od naszych słuchaczy. Ludzie, którzy mają kłopoty ze spłatą rad, czują się jak obywatele drugiej kategorii, a państwo pisze ustawę o upadłości w taki sposób, że nawet banki krytykują taką ustawę. Pisze pan Paweł z Zabrzega. No. Mamy problem. O, mamy problem. I to taki sporeńki, bym powiedział, dość duży. Z tym, że od razu zaznaczmy, że upadłość konsumencka nie dotyczy takich osób, o których była mowa w reportażu, dotyczy przypadków, kiedy konsument z jakichś nadzwyczajnych powodów, no jego sytuacja życiowa się pogorszyła. No nadzwyczajne, no dzieci, przepraszam że to słowo, go wyrolowały. Nie, nadzwyczajnych, czyli śmierć, choroba, emeryta, utrata pracy. Sytuacja. To są, nadzwyczajne, to są nadzwyczajne sytuacje. Natomiast pamiętajcie Państwo, że żerowanie kredytu to jest tak jak branie kredytu, więc to nie jest tak, że jesteśmy mało asertywni i, i po prostu wszystkim, kto nas poprosi, żyrujemy. Wracając do upadłości. Sytuacja nadzwyczajna. Okazuje się, że teraz praktyka jest taka po wejściu w życie ustawy, że niewielu konsumentów może upaść, bo sądy nie dopuszczają do, do procesu ze względu na to, że konsumenci nie mają wystarczających środków na pokrycie. Mm -hmm. y, kosztów postępowania. No i jest problem. Panie mecenasie, po co komu taka ustawa? Myśmy już od dawna mówili, że ta ustawa będzie do zbiór przepisów martwych, że rozbudzone zostawi wielkie nadzieje. A Olbrzymie, będzie tak to naprawdę, prawda, Wielkie to ogromne rozczarowanie, żeby prawda. wręcz nie powiedzieć kompromitacja tych, którzy, którzy opowiadali się za takim właśnie projektem. Ale jest szansa. Jest pewne światełko w tunelu, bowiem Właśnie w Komisji Przyjazne Państwo kierowanej przez posła Palikota powstał projekt zmiany tej ustawy. Jest duża szansa, że wkrótce rozpoczną się prace w Sejmie nad nowelą tej ustawy w kierunku takim, aby usunąć zbyt rygorystyczne przepisy, aby wprowadzić takie rozwiązania, które pozwolą skorzystać no, wielu większej liczbie ludzi, którzy faktycznie zostali dotknięci przez los z możliwością odłużenia. To jak pan już to powiedział, to jeszcze jedną no, rzecz zapytam. I nie będzie to wtedy projekt, który zrobią koledzy dla kolegów? Nie, na pewno nie. Na pewno? Jeżeli ten projekt będzie konsultowany ze wszystkimi zainteresowanymi, to na pewno nie. Jeżeli będzie to dobre prawo, które przygotowywane będzie nie w ciągu miesiąca, ale po kilkunastu, po kilku, kilku co najmniej mhm. miesiącach z udziałem wszystkich zainteresowanych stron, to jest szansa na powstanie dobrego prawa, nie gorszego niż, niż w innych państwach yy, na, yy, naszej części Panie świata. prezes Grażna Rokicka, prezes Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Coś do ja, tego? Bo tak, ja bym chciał, tak, żebyśmy, no. tak, do tego. To znaczy ja nie uważam, że ta ustawa, którą obecnie mamy jest ustawą y, złą i że powinnam się wstydzić, że stowarzyszenie ją popierało. Ja uważam, że to tak jak w Polsce jest. Mamy dobre prawo y, i mamy y, jego stosowanie, które jest różne i mamy dwie minuty do zakończenia naszej audycji wracamy do jej początku, powiedziałem tzn. w reportażu padło takie stwierdzenie no w zasadzie nic mi już nie zostało jak tylko wziąć sznur i się powiesić to ja chcę Państwa na koniec zapytać, bo od tego zaczęliśmy Chciałem, żebyśmy tym zakończyli nasz program naprawdę to tak jest? no bo to mówią ludzie zdesperowani stojący na krawędzi, tam w tym reportażu takie osoby między innymi występowały inaczej powiem, powiedzcie coś co im doda otuchy chciałbym, żebyśmy to tak zakończyli, czy można w ogóle coś takiego powiedzieć, Panie Mecenasie? Przede wszystkim rodzina. Liczmy na pomoc, na wsparcie naszych bliskich. Tylko A, to a jak pomóc. się na nas wypną. Jeżeli się na nas wypną, to myśmy, my też jesteśmy winni temu, że oni się na nas wypieli. Czyli tak, żeśmy wychowali nasze dzieci. 17 listopada jest Dzień Bez Długów. No i co? Nie ma cudownych sposobów, cudownych recept. Niestety... Nikt jeszcze czegoś takiego nie wymyślił. Nie. Długi trzeba spłacać. Długi trzeba spłacać. 17 listopada y, proszę wejść na stronę www.naszedlugi.pl y, Tam jest wiele informacji właśnie dla tych, którzy mają problemy ze spłacaniem kredytów. Może coś znajdziecie w zanim się pożegnamy, jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, bo już też o niej wspomniałem, ale tak jakoś umknęło to chyba. Nie mówimy słowa kredyt, słuchajcie. Ludzie się boją kredytów, ludzie się boją kredytów. Rzucie się Panie boją prezes. kredytów, bo to jest. Y, A czy mówią tak między sobą ci, którzy namawiają tak. w, w supermarketach. To był. zresztą było piękne te, te, ta wypowiedź. Y to jest podstawą kryzysu. Prawda, przyszedł do człowiek i się, jak to ja tam, z tymi odsetkami. To jest nie, to, to akurat był przykład klasyczny niezgodność, działania niezgodnego z prawem. Kredyt nie jest słowem dobrym, branie kredytów jest jeszcze gorszym, bo wprowadza nas mentalnie w błąd. Pamiętajmy, że trzeba płacić za swoje długi, a kredyty i pożyczki kupujemy. Ale niech Pani odpowie krótko, boją się ludzie coraz bardziej kredytów? Tak, Pani tak, zdaniem, jako, tak, moim zdaniem się z boją, należy im pomóc, czyli zapewnić im edukację i, i rzetelną informację. A panie Macenasie, a pana zdaniem ludzie się boją w nie, Polsce coraz bardziej się kredytów? Nie, boją, nie boją się. Widzimy, że setki tysięcy Polaków, młodych Polaków, młodych rodzin uzyskało godziwe warunki mieszkaniowe tylko dzięki kredytom. Ci ludzie się nie boją, bo ci ludzie wierzą w przyszłość. Pod warunkiem, że będą uczciwie pracować. Po prostu i na koniec. Uczciwie A emeryci dróg. i renciści się boją kredytów, po zdaniem? Panie redaktorze, renciści i emeryci do tej pory to była grupa, która najlepiej spłacała swoje długi. Ale się i boi. I boi się, bo jest ostrożna i uczciwa. To był magazyn reporterów, studia reporterów i Dokumentu. Jerzy Zawartka przy współpracy Katarzyny Jankowskiej. Zostańcie Państwo z programem pierwszym.